O Ośle Zwycięzcy Baśń Marokańska Dawno temu żył w górach pewien starzec, który nie posiadał niczego oprócz starego osła. Ponieważ ani ona ani jego osioł nie mieli już siły pracować, właściciel postanowił sprzedać zwierzę. W tym celu udał się na targ do pobliskiego miasteczka. Kiedy jednak obydwaj pojawili się na rynku, nikt nawet nie chciał spojrzeć na osła. Był tak chudy i wynędzniały, że każda zachęta starca budziła w kupujących tylko śmiech. Wtedy starzec wziął osła za uzdę i postanowił odejść daleko stąd, tam gdzie zalety zwierzęcia zostaną docenione. Po trzech dniach wędrówki dotarli do murów otaczających miasto. Kiedy wkroczyli na uliczki miasta, wszyscy ludzie, których mijali, zatrzymywali się i patrzyli na nich z zaciekawieniem. Okazało się bowiem, że w państwie tym nie było ani jednego osła. W dodatku żaden z jego obywateli nigdy nawet nie widział takiego zwierzęcia. Sprytny staruszek wpadł więc na pewien pomysł. Kiedy mieszkańcy zatrzymywali się i pytali go o zwierzę, ten odpowiadał to mój osioł, wspaniały zwycięzca. Kiedy byłem młody, ruszał ze mną w bój i razem odnieśliśmy zwycięstwo w niejednej walce. Teraz, kiedy już jestem stary i sił mi brak, ten wspaniały osioł marnuje się przy mnie. Do tego dołożył jeszcze kilka opowieści o całkiem wymyślonych wojnach i wielkich dokonaniach osła. Wieść o niezwykłych przybyszach dotarła do samego króla, który kazał przyprowadzić podróżnych do siebie. Gdy zaś obaj stanęli przed jego obliczem, obejrzał dokładnie osła. Wypytał o jego zalety oraz zwycięstwa odniesione w boju. Potem podrapał się w czoło i zaproponował starcowi, że kupi od niego to dzielne zwierzę. Starzec szybko się zgodził. I jeszcze tego samego dnia wrócił sam do swojej chaty z wielkimi workami pełnymi złota i klejnotów na plecach. Usiął zaś trafił do królewskiej stajni. Od tego dnia życie osła było usłane różami. Całymi dniami przechadzał się po królewskich ogrodach. Codziennie myto go i czesano. Co chwilę podsuwano jakieś smakołyki. W krótkim czasie osioł utył i całkiem się rozleniwił. Czasami tylko zatęsknił za wolnością na górskich łąkach i zaryczał sobie. A wówczas królewscy strażnicy pędzili na wysokie wieże, aby sprawdzić, czy przypadkiem wrogie armie nie zbliżają się do bram. Nadszedł jednak dzień, kiedy do granic miasta naprawdę zbliżyły się nieprzyjacielskie wojska. Wówczas król kazał wyprowadzić bohaterskiego osła, aby ten pokonał olbrzymią armię. Biedny osiołek zupełnie nie wiedział, co się dzieje. Wyprowadzono go przed bramy i zostawiono samego naprzeciwko niezliczonych szeregów uzbrojonych rycerzy. W panice zaczął wierzgać nogami, ryczeć i kwiczeć w niebogłosy. A ponieważ najeźdźcy, tak samo jak mieszkańcy tego miasta, nie widzieli nigdy podobnego zwierzęcia, przerazili się jeszcze bardziej niż on. Kiedy więc osiołek zaczął nacierać na nich w popłochu, oni ze strachu zaczęli uciekać. W ten sposób wróg został pokonany. Wszyscy mieszkańcy zgromadzeni na murach nie mieli już żadnych wątpliwości. Był to najodważniejszy i najbardziej bohaterski osioł na świecie. – Wspaniały zwycięzca wypędził wrogów daleko za miasto! – krzyczeli mali dobosze, uderzając w małe bębenki. Osła znów zaprowadzono przed oblicze króla, a ten uroczyście mu podziękował. Odtąd życie zwierzęcia było jeszcze wygodniejsze. Raz na jakiś czas wyprowadzano go nawet na łąki poza mury miasta, aby odstraszał wszystkich przyjaciół, rycząc swoim potężnym głosem. Osioł i jego pan żyli długo i szczęśliwie, a wieść o sprytnym starcu i jego bohaterskim ośle rozeszła się po całym świecie. Od tej pory i osioł, i jego pan żyli dostatnio a wieść o sprytnym starcu i jego bohaterskim ośle rozeszła się po całym świecie.